Drodzy słuchacze tych rekolekcji. Myślę, że czasami mamy taką pokusę na rekolekcjach, żeby jakieś usłyszeć pewne piękne historie, że właśnie przychodzimy na rekolekcję, bo chcemy posłuchać czegoś, czegoś, nowego, może czegoś ciekawego. No i jest to w pewnym sensie uzasadnione, ale. No, trzeba pamiętać, że rekolekcja to przede wszystkim czas spotkania z Panem Bogiem. Taki czas, kiedy dajemy Mu jakąś możliwość działania w naszym życiu. Chcemy, żeby jakoś do nas przemówił. I myślę, że też dlatego warto, przynajmniej w zakonach tak, taka jest praktyka, robić sobie nawet takie krótkie notatki, jakieś punkty, zapisywać z tych konferencji, aby to później wszystko jeszcze przemodlić, przemedytować, jakoś może dokładniej przemyśleć pewne rzeczy, które gdzieś tam y, były właśnie poruszone. Y, warto znaleźć, już mówiłem o tym zresztą wczoraj, jakieś chwile ciszy, milczenia przed Bogiem, stawania ze swoimi pytaniami właśnie przed Panem Bogiem a w tym czasie także przed świętym Józefem, bo wiemy, że, że są to rekolekcje także ze świętym Józefem. Warto może wziąć też Ewangelię według świętego Mateusza, rozdziały pierwszy i drugi, aby właśnie te słowa przemawiały do mojego serca. Właśnie w tych rozdziałach są opisane sny świętego Józefa, te jego noce. Można powiedzieć, że rekolekcja to taka praca, więc nie jest to coś łatwego. Decydując się na rekolekcję, decyduje się na jakąś pracę nad sobą. No i też warto jakoś połączyć rekolekcję ze spowiedzią. Nie wydaje mi się, że to musi być akurat w czasie rekolekcji. No, przyjęła się taka praktyka, bo jak się głosi Słowo Boże w czasie rekolekcji w Kościele, Wtedy jest dużo ludzi yy, i też się zaprasza wtedy kapłanów, Proboż zaprasza okolicznych kapłanów, żeby było ich dużo, no i że wtedy się robi taką spowiedź, prawda, tych wszystkich ludzi zgromadzonych w kościele, żeby to już, yy, już było zrobione. Natomiast no teraz nie ma zaproszonych kilku, kilku czy kilkunastu kapłanów, którzy by nas wyspowiadali, więc nie musi to być akurat w czasie rekolekcji, ale Myślę, że warto, żeby to był jakiś owoc rekolekcji, a więc jakiś przemyśleń. Kiedy sobie właśnie przetrawię to, co usłyszałem, właśnie pod tym kątem, czy, czy właśnie był, byłoby coś, z czego się też spowiadać. Może to być nawet kilka dni już po rekolekcjach, czy, czy kilkanaście, jeżeli jakoś te treści by by w nas pracowały, no to, to właśnie wtedy warto warto spowiedź odbyć prędzej czy później właśnie po, po usłyszeniu rekolekcji. Dziś proponuję rozpocząć nasze rekolekcje właśnie od takiej chwili modlitwy w ciszy, no bo przychodzimy właśnie z różnymi problemami, sprawami, czasami właśnie gdzieś z jakiegoś zgiełku pracy różnych spotkań i trzeba właśnie takiego wejścia w ciszę, żeby usłyszeć głos Pana Boga, usłyszeć jakieś Jego natchnienia. Dlatego teraz będzie chwila takiej ciszy, w której tak sobie musimy uświadomić, że jestem na tych rekolekcjach ja i jest Pan Bóg, Pan Bóg, który chce mówić, do mojego serca. Trzymajmy teraz chwilę w ciszy. Wejdźmy właśnie w tę Bożą obecność. O jest, ksiądz je. Amen. Najpierw krótkie streszczenie wczorajszego dnia. Może ktoś dzisiaj się połączył pierwszy raz, a może, e, a może warto tak właśnie sobie przypomnieć, o czym wczoraj mówiliśmy. E, w ogóle temat rekolekcji najpierw. Temat rekolekcji to cztery noce świętego Józefa. Cztery noce, w których Pan Bóg wskazał świętemu Józefowi, co ma robić właśnie poprzez te sny, o których czytamy w Ewangelii świętego Mateusza. Noc to w przenośni czas ciemności, kiedy duchowych, kiedy nie wiemy, co uczynić, stajemy przed jakimiś trudnościami, pytamy siebie, dlaczego coś trudnego nas spotkało, to czas cierpienia, czas pokusy. Świętemu Józefowi runęły plany małżeńskie, jego żona jeszcze przed zamieszkaniem z nim stał, znalazła się w stanie błogosławionym. Święty Józef podejmuje błędną decyzję o rozstaniu, myśląc, że nie ma już do Maryi prawa, skoro otrzymała od Boga jakąś misję. Bóg przychodzi we śnie ze wskazówką, aby jednak zamieszkali razem. Naprawia błąd świętego Józefa. Pierwsza noc świętego Józefa to dla niego noc utraty swoich planów. To noc rozeznawania noc, kiedy usłyszał głos Boży, noc, w której przyjął Boży plan oddania swojego życia na służbę Bogu, a przez to służbę człowiekowi. Ta służba to była służba Maryi, służba Jezusowi, ale poprzez życie i pracę właśnie e, także Kościołowi Świętemu. Całe życie świętego Józefa stało się darem. I w ten sposób Święty Józef zrealizował siebie jako, jako człowieka. Jego historia pokazuje nam, że i my możemy znaleźć się w ciemnościach, ale że Bóg nie zostawia nas w ciemnościach na zawsze. W końcu przychodzi i na pewno przyjdzie z jakąś wskazówką. Czasami dopuszcza kryzys, abyśmy poszli naprzód. Historia Józefa pokazuje, że i dla nas Bóg ma jakiś plan, i że nam go wskaże, ponieważ Bóg nas kocha. Święty Józef jest dla nas przykładem uczciwego podejścia do rozeznawania woli Bożej, gotowości oddania się na służbę dla Bożej sprawy. Pokazuje, że tylko czyniąc życia taki bezinteresowny dar, człowiek może zrealizować samego siebie. I to był dzień wczorajszy. Natomiast dzisiaj w tym kontekście właśnie tego, co już usłyszeliśmy, może na początku, zanim przejdziemy do tego drugiego snu świętego Józefa, zapytamy, co Pan Bóg jakoś przez ten drugi sen Jemu powiedział, a co możemy też i my dla siebie wyciągnąć. Może na początku pytanie do nas, które każdy z nas musi sobie postawić. Właśnie jak rozeznawać tę wolę Bożą? I czy w ogóle chcę ją poznać, czy się jej nie boję. Bo jeżeli ją poznam, no to będę musiał jakoś za nią iść. I widzimy, że w czasach biblijnych czasami Pan Bóg przemawia przez sny. Tak było ze świętym Józefem. Kiedy zakończyło się to objawienie biblijne, to stało się jeszcze rzadsze, to przemawianie Pana Boga przez sny. Ale też było... Na przykład jest ciekawa historia ze świętym Franciszkiem z On przyszedł do papieża Innocentego III, przedstawił mu ten powstający zakon, tę wspólnotę. Chciał go poprosić o jakieś ustne zatwierdzenie, przynajmniej ustne pobłogosławienie i został odprawiony z kwitkiem. Ale tej nocy papież Innocenty III miał właśnie sen. Śnił mu się mały, niepozorny człowiek, który podtrzymuje walący się kościół. Jakiś gmach walącego się kościoła i zrozumiał, że to właśnie był... Ten Franciszek, który w tym dniu był u niego ze swoją petycją i kazał go z powrotem przywołać. A więc Pan Bóg dał mu przez sen właśnie jakieś zrozumienie. Ale musimy wiedzieć, że Biblia z jednej strony podchodzi do snów poważnie, ale też krytykuje takie jakieś lekkomyślne interpretacje snów. Prorok Jeremiasz przestrzega, nie zwracajcie uwagi na wasze sny Jakie śnicie. Jeremiasz 29, 8. Yy... Księgi mądrościowe też tutaj ostrzegają. Mąż głupi miewa, szczeli zwodnicze nadzieje, a marzenia senne <śmiech> uskrzydlają bezrozumnych. Podobny do chwytającego cień i goniącego wiatr jest ten, kto opiera się na marzeniach sennych. Marzenia senne bardzo wielu w błąd wprowadziły, którzy zawierzywszy im upadli. Mądrość Syracha, rozdział 34. Wersety 1.7. Ale też e, właśnie autorzy biblijni dopuszczają tu pewien wyjątek. Księga Mądrości Seracha właśnie mówi, że, po, że nie, za, nie należy zwracać uwagi na sny, e, ale właśnie poza wypadkiem, kiedy, kiedy są dane przez, e, przez Pana Boga, e, poza wypadkiem najwyższy, po, Przesyła sny jako nawiedzenie, nie przykładaj do nich serca. Mądrość Syracha 34, 6. Inny biblijny Józef, Józef Egipski, syn Jakuba, jako młodzieniec opowiedział braciom sen. Posłuchajcie, jaki miałem sen. Śniło mi się, że wiązaliśmy snopy w środku pola i wtedy mój snop podniósł się i stanął, a wasze snopy otoczyły go kołem i oddały mu pokłon. Śniło mi się jeszcze, że słońce, księżyc i 11 gwiazd oddają mi pokłon. I te, ten sen, yy, jak i sny świętego Józefa, jakoś pokazuje nam cel snów, bo właśnie dzięki temu, co śnił Józef Egipski, on został umocniony później przez Pana Boga yy, w tej trudnej doli niewolnika w Egipcie, bo został, jak pamiętamy, sprzedany braciom do Egiptu, sprzedany przez braci yy, kupcom, Izmaelskim, którzy go później sprzedali dalej do Egiptu. I właśnie taki jest cel wszystkich naszych, wszelkiego naszego rozeznawania woli Bożej. I to jest jakieś też kryterium poznania jej prawdziwości. Czy nas to umacnia na drogach naszego życia? Czy nas to umacnia w relacji z Panem Bogiem? Czy, czy to, co rozeznajemy, jakoś nas załamuje, czy, czy wręcz przeciwnie, podnosi? W snach Józefa, męża Maryi, widzimy kilka elementów. Właśnie ten sen przychodzi w momencie kryzysu, niepewności. Józef zostaje właśnie wezwany po imieniu. Józefie, nie bój się wziąć Maryi, Twojej małżonki, Józefie, synu Dawida. Zostaje umocniony w wierze, otrzymuje konkretne wskazówki. Doświadcza bliskości Pana Boga, który się troszczy o Niego, o przyszłość Jego rodziny. I właśnie, tak jak powiedziałem, sny już teraz są właściwie rzadkie. Rzadko nas Pan Bóg ostrzega przez sny. Chociaż ja miałem może jeden taki sen w moim życiu, który był jakimś takim ostrzeżeniem. Było to w młodości, kiedy jakiś taki miałem trudny czas dojrzewania. Um, miałem trudną może też rozmowę z nauczycielką i jakoś tak chciałem postawić na swoim i we śnie jakoś Pan Bóg um, no, pokazał mi jakieś takie ostrzeżenie, że, że jednak um, to nie tędy droga i rzeczywiście um, później na drugi dzień jakoś wszystko się, się dobrze skończyło. Um, a więc może jeden sen na te 40. Kilka lat, które już żyję na tym świecie, Pan Bóg mi taki dał. Ale właśnie no, nie musimy mieć snów, żeby rozeznawać. Yy, właśnie, ale, ale możemy wykorzystać właśnie te elementy, yy, które wskazują na prawdziwość rozeznania, na prawdziwość rozeznania snów. A więc najpierw bądźmy pewni, że i nas Bóg zna, kocha, widzi nasze życie, nasze trudności i chce nam wskazać drogę. Yy w no jakiś, jakiś sposób chce i znajdzie ten sposób. Skoro nawet we śnie potrafi, no to tym bardziej przez nasz rozum, przez jakieś natchnienia. Chociaż też nie jest powiedziane, że będzie to szybko i łatwo, bo zobaczmy, że zarówno Józef Egipski, jak i Józef Mąż Marii, oni no, przeszli pewną drogę, zanim, zanim rozeznali, no, Józef Egipski przeszedł niewolę, więzienie, właściwie jego życie było zagrożone. Józef Mąż Marii pomylił się, źle rozeznał, więc nie jest to zawsze łatwe. Jest to jakaś droga rozeznania, czasami trudna, bolesna, ale Pan Bóg obiecuje, że jednak będzie z nami na tej drodze, że choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zwłaszcza nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. I właśnie, jak już wspomniałem, te sny były umocnieniem i nasze rozeznanie ma nas umacniać. Czy, czy, czy moje decyzje, które podjąłem, które rozeznałem, właśnie wzmacniają moją wiarę? Czy nie popadam przez nie w grzech, jakiś grzech? To jest ważne kryterium rozeznania. W tych snach świętego Józefa, widzimy też zaproszenie, aby wyświadczyć innym dobro, zwłaszcza tym najbliższym. Czy tak dzieje się przez to, co rozeznaję? Czy, czy mam taki zapał do czynienia dobra właśnie w tych moich e, życiowych decyzjach? Czy jakoś bardziej oddaję swoje życie dla innych na służbę, tak jak zrobił to święty Józef po tym śnie? Ehm. Jeżeli nie sny, no to przez co rozeznawać, wolę Bożą, przez Najczęściej no przez jakieś natchnienia Pana Boga, przez nasze też talenty, pragnienia, jakieś znaki czasu, czyli wydarzenia w historii naszego życia, które trzeba odpowiednio zinterpretować. Pan mógł nas chce prowadzić przez te wydarzenia. No ale też można się zwrócić o pomoc do Kościoła, o pomoc jakiegoś duchowego kierownika, spowiednika. I ten pokój sumienia też, pokój serca, na modlitwie, gdy się wyciszymy, gdy jakoś stajemy przed Bogiem i czujemy w sercu pokój, miłość, radość. To są owoce Ducha Świętego. Miłość, radość, pokój. I tak właśnie powinniśmy rozeznawać, bo nie zawsze będą to sny, raczej, raczej rzadko. Tym niemniej na tych rekolekcjach przyglądamy się właśnie i rozważamy sny Sny świętego Józefa. Cztery noce, w których się znalazł, i cztery odpowiedzi, które przychodzą w snach. Przejdźmy teraz do drugiej nocy, drugiego snu świętego Józefa. Przeczytam najpierw opis, fragment Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy mędrcy odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka z Egiptu wezwałem syna mego. Zauważmy, no, że te sny nie następują jeden po drugim. Tu już jesteśmy troszeczkę dalej w historii świętej rodziny. Już jesteśmy w Betlejem, urodził się Jezus. Przychodzą mędrcy, którzy składają pokłon, swoje dary. Wcześniej niestety pytają Heroda, gdzie znaleźć Mesjasza. No i ten postanawia... Wtedy jego, jego śmierć. Druga noc świętego Józefa to noc ucieczki. Zobaczmy, że on jest bardzo posłuszny Panu Bogu. Jeszcze tej samej nocy wstaje, tej samej nocy, której miał sen. Wstaje, jak notuje Ewangelista, bierze dziecię i jego matkę i udaje się, rozpoczyna swoją drogę do Egiptu ucieczka, nic przyjemnego. Jest to rzeczywiście jakaś noc w życiu człowieka, który, który musi uciekać. Jest to jakieś, jakieś cierpienie, człowiek staje się uciekinierem. E, można być uciekinierem w sensie fizycznym, ale także w sensie jakiejś duchowej ucieczki. E, może pojawić się jakaś nawet gorycz w sercu, e, w sercu św. Józefa. Nie wiem, czy tak było, ale Możemy sobie to wyobrazić, że przecież oddałem się Panu Bogu na służbę, byłem mu posłuszny, zrobiłem to, co mi kazał, a teraz muszę uciekać. I tak jest też z nami. To, to się sprawdza też w naszym życiu czasami, że mimo pełnienia woli Bożej, mimo wierności Pana Boga, On nam czasami każe uciekać przed jakimś niebezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym, przed pokusą, przed jakimś niebezpieczeństwem. Świat, niestety, który nas otacza, nie jest jeszcze we władaniu Pana Boga, we władaniu Synów Bożych. I dlatego taki jest realizm niestety naszego życia. Może właśnie Pojawić się tutaj jakieś zwątpienie. Z jednej strony gorycz, że e, właśnie za jakąś wierność Panu Bogu spotykam coś takiego, że, że staję się uciekinierem. Ale z drugiej strony może się też pojawić takie zwątpienie, czy Pan Bóg rzeczywiście jest wszechmocny? Dlaczego nie, nie daje mi siły, żeby pokonać przeciwników, tylko właśnie tylko właśnie muszę uciekać. I te pytania mogą się rodzić podczas właśnie tej drugiej nocy. Może, może i taka myśl przemknęła przez, przez umysł świętego Józefa. Przecież diabeł, który kusił samego Jezusa, też, też mógł kusić jego i mógł takie myśli wtedy Wtedy mu do głowy podsunąć, i my musimy się z nimi mierzyć niejednokrotnie w naszych nocach, w naszych nocach, kiedy, kiedy właśnie no, spotyka nas podobny los jak Świętego Józefa. Ta druga noc Świętego Józefa to noc posłuszeństwa. Zauważmy, że tutaj, tej drugiej nocy, od posłuszeństwa świętego Józefa zależy teraz coś więcej niż jakiś spokojny byt rodziny. Może pierwszej nocy Józef był posłuszny i, i dzięki temu no, Jezus i Maryja znaleźli bezpieczną rodzinę, znaleźli Jego opiekę. Ale teraz tutaj zależy od Jego posłuszeństwa ich życie. Co, coś jeszcze więcej, jeszcze coś jeszcze ważniejszego, to posłuszeństwo staje się jeszcze ważniejsze. I tak może być też w naszym życiu, że z upływem lat, może jakichś różnych odpowiedzialnych zadań, które gdzieś otrzymamy, otrzymujemy, to posłuszeństwo Panu Bogu może być coraz ważniejsze dla innych ludzi. Nasze posłuszeństwo Panu Bogu. To czy? jakoś liczymy się z jego wolą, czy chcemy ją rozeznawać e, nawet za cenę jakiejś swojej utraty. E, pan przecież da nam na pewno więcej, nawet jeżeli coś stracimy. Czy jestem gotów na posłuszeństwo i ucieczkę? Jakąś ucieczkę od świata, od zła w obronie innych. Józef ucieka nie dlatego, żeby bronić siebie, on przede wszystkim ucieka, żeby bronić Jezusa i Maryję. Herod szuka matki i dziecka, aby je zgładzić. Ludzka chciwość władzy, pieniądza, która gdzieś tutaj w Herodzie pracuje, ona cały czas jest w świecie. Uderza w to, co najsłabsze w małe dziecko, w kobietę, która jest w połogu, a więc w tym stanie, o porodzie, kiedy, kiedy jest osłabiona, więc to są najsłabsze, można powiedzieć, istoty, które wymagają jakiejś opieki, troski, a tutaj właśnie według Heroda są zagrożeniem. Właśnie czasami najsłabsze istoty ludzkie są zagrożeniem dla czyjegoś dobrobytu, pozycji. Mówimy tutaj o cywilizacji śmierci, która gdzieś też obok nas jest właśnie ludzie, którzy nie liczą się z, z innymi ludźmi, z ich życiem, aby jak najwięcej dla siebie uzyskać jakiś dóbr. Święty Józef opuszcza rodzinny kraj, opuszcza swoją rodzinę, tą dalszą jakąś pozycję pewnie już wyrobioną jako fachowca tego cieśli, który już może miał swoich klientów. Miał przecież, był przecież z królewskiego pokolenia Dawida, więc miał jakąś pozycję w tym społeczeństwie. Miał swoje miejsce po prostu. Może, może nie był, nie był jakimś, jakąś ważną osobistością, ale miał swoje miejsce już w świecie, już wypracowane. Nagle to swoje miejsce musiał, musiał opuścić. Można powiedzieć, że znowu coś stracił, tak po ludzku. Znowu jakieś jego plany runęły. Pan Bóg nie prowadzi go łatwą drogą. On nie wie, co będzie dalej. My teraz już z perspektywy historii wiemy, że wszystko się zakończyło pięknie. Wiemy, że Jezus Zmartwychwstał, zwyciężył, złą śmierć, ale święty Józef dopiero to wszystko miał poznać. On do końca nie wiedział, co to wszystko znaczy. Jeszcze przecież nie rozmawiał z Jezusem, on był dopiero małym niemowlęciem. Znał tylko Stary Testament, który zapowiadał Mesjasza, ale nie mówił, że ten Mesjasz będzie Bogiem. To wszystko, to wszystko było jeszcze zakryte przed świętym Józefem. On idzie tak. W ciemno, za tym, co Pan Bóg mu objawia. E, daje się prowadzić Panu Bogu. E, nawet za cenę e, jakiegoś ryzyka, jakiejś straty. E, czy ja jestem gotów właśnie na takie posłuszeństwo Panu Bogu? E, właśnie, żeby coś stracić, żeby może stracić jakieś swoje miejsce, wierząc, że Jego plan jest najlepszy. E, czy jestem gotów na właśnie jakieś utraty, aby bronić tych najważniejszych wartości, bo właśnie Józef bronił no, Jezusa i Maryi, bronił osób. Myślę, że tutaj nie ma co mówić o jakichś abstrakcyjnych wartościach. Chodzi o, chodzi o człowieka, chodzi o, o Pana Boga. E, na jakie utraty jestem gotów właśnie dla, dla Pana Boga? Na jakie ryzyko wyjścia gdzieś e, nawet do obcego kraju Pisze papież Franciszek w swoim liście, który, którym otwiera, w którym otwiera rok świętego Józefa. Od Józefa musimy nauczyć się tej samej troski i odpowiedzialności: kochać dziecię i jego matkę, kochać sakramenty i miłosierdzie, kochać kościół i ubogich. Każde z nich jest zawsze dziecięciem i jego matką. A więc chodzi o, o człowieka, którego przez swoją ucieczkę tutaj bronił, bronił święty Józef. Nie wahał się, wstał tej samej nocy i wziął dziecię i jego matkę i wyszli. Poszedł w nieznane. I tutaj sprawdza się nasza wiara. Rzeczywiście wierzę, że Pan Bóg jest ze mną że mnie nie zostawi. Wiara to nie tylko wiara w Boga, że Bóg jest i w to, co Bóg objawia, ale wiara to też zaufanie Panu Bogu. Właśnie, że gdziekolwiek idę, On jest ze mną, że mnie kocha i dlatego będzie tak układał okoliczności, żeby mimo jakichś prób wszystko się ułożyło e, szczęśliwie, ostatecznie. Józef właśnie tak zawierzył, był pewny, że to wola Boża. No, tutaj widzimy, jak ważne jest to rozeznanie, bo na, taki, na takie trudne decyzje, chociażby jak, jak tutaj Józef zrobił, no to tr trzeba mieć pewność, właśnie, że to rzeczywiście jest głos Pana Boga, to, co słyszę. No, pewności też nigdy nie ma stuprocentowej. Ja to mogę powiedzieć, jak to ktoś, to wybrał też życie konsekrowane, zakonne, kapłaństwo, no jest jakaś tam, prawda, nie wiem ile procent, trudno to obliczyć, 90% pewności, ale zawsze zostaje jakieś 10%, kiedy się idzie w taką drogę, prawda, ślubów chociażby zakonnych, a, a może się mylę, prawda? Może jednak źle to rozeznałem, może to nie moje powołanie. No, lata później pokazują, że, że jednak wybrałem dobrze. Ale właśnie no, takiej sto, stuprocentowej pewności chyba nigdy nie ma, nawet w tych najtrudniejszych decyzjach. I, i stąd też nasza ciemność, która wtedy może przyjść, ciemność różnych wątpliwości czy rzeczywiście jest za tym Pan Bóg. Może trudno było Józefowi zaakceptować właśnie taki plan na jego życie. Najpierw jedna, jedna trudna decyzja, że właśnie, aby odnaleźć się w tej sytuacji, kiedy, kiedy Maria jest w stanie błogosławionym i teraz znowu, znowu Bóg coś Coś zmienia w jego życiu. Ma wyjść do ziemi, która przecież była pogańska, dla Izraelity nieczysta. Tam było pełno jakichś bożków, e, których Egipcjanie czcili. E, pełna bałwochwalstwa. To musiało być obrzydliwe dla Izraelity, który, który był przecież monoteistą. Wiedział, że jest jeden Bóg, który jest duchem, a nie jakieś tam wszelkie zwierzęta Egiptu, bo Najczęściej ci bogowie Egiptu też mieli postać zwierzęcą. Większość z nich, no to musiało go napawać obrzydzeniem. On musiał wejść właśnie w takie środowisko, tam pójść. Ciekawe, że akurat tam, tam go Pan Bóg skierował. Miało się spełnić proroctwo. Z Egiptu wezwałem syna mego. Wcześniej w Egipcie był cały naród Izraela dochował tam wierności Panu Bogu. Ale zobaczcie, że czasami Pan Bóg właśnie może nas wprowadzić w takie środowisko niekoniecznie łatwe. <gry> I to może być Jego wola, aby właśnie może w konfrontacji z, takimi, z takim pogaństwem, z takim bałwochwalstwem, aby się nasza wiara paradoksalnie umocniła. No jest to ryzyko, ale... Mm, no tak chyba działa właśnie nasz rozwój duchowy, że bez jakiegoś ryzyka, bez wyzwania, bez kryzysu no nie, nie pójdziemy do przodu. Druga noc świętego Józefa to noc ucieczki od zła. Jeśli pierwszej nocy podjął e, tę decyzję o służbie Bogu i ludziom i my tak podjęliśmy... To druga noc to, to jest decyzja, aby uciekać od, od tego, co jest grzechem, co jest złem, e, aby um, służyć, aby, aby właśnie, um, aby życie przyniosło mi uświęcenie. E, aby uciekać od tego wszystkiego, co zagraża e, temu życiu Jezusa w naszym sercu. Józef chronił Jezusa w e, jego życie e, to e, fizyczne, biologiczne. Ale przecież wierzymy, że jeżeli jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, to Jezus żyje w naszym sercu. I w związku z tym, uciekając od zła i grzechu, chronimy no właśnie chronimy to Boże życie, chronimy życie Jezusa w naszym sercu. Mistrzowie życia duchowego, jakaś cała tradycja Kościoła nam to potwierdza, że czasami trzeba uciec, że czasami jesteśmy za słabi na konfrontację z jakąś pokusą, z jakimiś prześladowaniami. Tak teologia mówi, że nie ma obowiązku męczeństwa. To znaczy wtedy, kiedy, kiedy jest możliwość ucieczki, no bo Czasami e, już tej, tej możliwości nie ma, no to wtedy właściwie no, no nie można się zaprzeć wiary. Natomiast e, kiedy, kiedy można uciec, to, to wtedy trzeba ratować swoje życie. E, chyba, że właśnie ta ucieczka byłaby jakimś zaparciem. Ale, ale, ale męczeństwo to zawsze jednak jest specjalna łaska i specjalne powołanie. Czasami trzeba, e, trzeba uciec. Dla Jezusa jeszcze czas Jego męki nie nadszedł. Ale wiemy, że właśnie tej, no, tej nocy już zapadła decyzja o śmierci e, tych wszystkich e, dzieci z Betlejem, świętych młodzianków. Ich czas męczeństwa przyszedł, przyszedł właśnie wtedy, przyszedł wcześniej. E, a więc wszystko ma swój czas, który trzeba rozeznać. Um, ucieczka od świata, od pokusu, od jakichś zagrożeń duchowych, tak zwana fuga mundi. Tak to po łacinie nazywano um, tę ucieczkę od świata, od tego, co jest zagrożeniem Bożego życia. Um, no Też to no, trzeba rozeznać, czy jestem w stanie um, gdzieś funkcjonować w jakimś środowisku, um, gdzie czy moja rodzina jest w stanie ocalić swoją wiarę właśnie w tym środowisku dzieci, czy właśnie nie trzeba, nie trzeba w tym momencie um, po prostu uciec, zmienić miejsce. Czy jestem gotów uciec od różnych układów grzesznych, jakiejś wygody, przyzwyczajeń, które, e, które nie służą e, życiu Bożemu, od jakiejś światowości w swoim sercu. Jestem gotów uciec, choćbym miał wyjść w noc z mojego mieszkania, otworzyć drzwi oświetlonego pokoju, gdzie jest światło, ciepło i zrobić ten krok przez próg w ciemność. Otworzyć drzwi, za którymi właśnie jest ta czarna, czarna noc, yy, gdzie tylko Pan Bóg może mnie prowadzić za rękę, bo sam nie widzę drogi. Czy znaczy właśnie wierzę, że choćbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Pan Bóg jest ze mną. Pisze papież Franciszek w tym swoim liście Patris Korda na rok świętego Józefa. Życie duchowe ukazane nam przez Józefa nie jest drogą, która wyjaśnia, ale drogą, która akceptuje. Jedynie na podstawie tego przyjęcia możemy wyczuć wspanialszą historię i głębsze znaczenie. Józef nie jest człowiekiem biernie zrezygnowanym. Jego uczestnictwo jest mężne i znaczące. Przyjście Jezusa między nas jest darem Ojca, aby każdy mógł się pojednać z rzeczywistością swojej historii, nawet jeśli do końca jej nie rozumie. Podobnie jak Bóg powiedział do świętego Józefa, Józefie, synu Dawida, nie bój się, zdaje się powtarzać także i nam, nie lękajcie się. Musimy odłożyć na bok nasz gniew i rozczarowanie, a uczynić miejsce bez żadnej światowej rezygnacji, ale z męstwem pełnym nadziei na to, czego nie wybraliśmy, a jednak istnieje. Akceptacja życia w ten sposób wprowadza nas w ukryty sens. Życie każdego z nas może zacząć się na nowo, w cudowny sposób, jeśli znajdziemy odwagę, by przeżywać się zgodnie z tym, co mówi nam Ewangelia. I nie ma znaczenia, czy obecnie wszystko zdało się przybrać z wyobrót i czy pewne rzeczy są teraz nieodwracalne. Bóg może sprawić, że kwiaty zaczną kiełkować między skałami. No właśnie, to jest akceptacja tego Bożego prowadzenia. Kwiaty, które mogą zakiełkować między skałami, nawet mimo jakiegoś zła, które już się stało i mówiliśmy o tych kryteriach rozeznawania aby rozeznać wolę Bożą ale też są przeszkody rozeznawania, coś co nam przeszkadza i tutaj właśnie w kontekście tego listu papieża Franciszka trzeba powiedzieć o takiej ważnej przeszkodzie, a jest nią brak akceptacji siebie i swojej historii trzeba zaakceptować swoje ograniczenia, siebie samego, przyjąć siebie z czułością aby właśnie nasze decyzje nie były motywowane jakąś frustracją, chęcią zasłużenia na miłość, którą już mamy od Pana Boga. Właśnie to robił święty Józef. On tak przeżywał, przeżywał swoją historię, przeżywał samego siebie. Akceptował i kochał. I to słowo czułość, ono często występuje w nauczaniu papieża Franciszka, i tutaj mówi nam, że mamy mieć czułość też dla same, samych siebie. Myślę, że to jest ważne takie pouczenie, czułość dla samego siebie. No i pozwólcie, że znowu się odwołam właśnie do papieża <coughs> w listu Patris Corde. Historia zbawienia wypełnia się w nadziei i wbrew nadziei, poprzez nasze słabości. Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co w nas dobre i zwycięskie. Podczas gdy w istocie większość jego planów jest realizowana przez nasze słabości i pomimo nich. Święty Paweł mówi, aby nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłany krzatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, gdyż Pan mi powiedział, wystarczy Ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Jeśli taka jest perspektywa ekonomii zbawienia, pisze dalej papież, to musimy nauczyć się akceptować naszą słabość z głęboką czułością. No właśnie. Święty, święty Paweł tego doświadczał. Pan Bóg nie zabrał mu jakiejś jego słabości. Nie wiemy dokładnie, o co tutaj chodziło. Ale właśnie w, w słabości człowieka się objawia moc Boża. Gdybyśmy byli doskonali, silni, no to, to bylibyśmy nieznośni. Uważalibyśmy w swojej pysze, że wszystko e, działamy własną siłą. E, właśnie e. natomiast doświadczenie czułości Pana Boga, a więc Jego miłosierdzia, pozwala nam na czułość wobec samych siebie. Właśnie to nam na to pozwala, że, że Pan Bóg jest dla nas czuły, czyli ma dla nas miłosierdzie, dla naszych słabości, wtedy my możemy wobec tego, co najsłabsze, zranione, tak samo, tak samo patrzeć na siebie, właśnie na to, co najsłabsze, co zranione, a przez to może najbardziej ludzkie w nas. Pisze papież, Zły duch sprawia, że patrzymy na naszą kruchość z osądem negatywnym, podczas gdy duch z czułością wydobywa ją na światło dzienne. Czułość jest najlepszym sposobem dotykania tego, co w nas kruche. Wskazywanie palcem i osąd, który stosujemy wobec innych, są bardzo często oznaką naszej niezdolności do zaakceptowania własnej słabości, własnej kruchości. Jedynie czułość uchroni nas od dzieła oskarżyciela. Szatana. Dlatego ważne jest spotkanie z Bożym Miłosierdziem, zwłaszcza w sakramencie pojednania, doświadczając prawdy i czułości. Paradoksalnie zły może nam powiedzieć prawdę, ale czyni to, aby nas potępić. Wiemy jednak, że prawda przez duże P, która pochodzi od Boga, nas nie potępia, lecz akceptuje, obejmuje, wspiera, przebacza. Józef uczy nas, że posiadanie wiary w Boga Obejmuje również wiarę, że On może działać także przez nasze lęki, nasze ułomności, nasze słabości. Józef uczy nas, że pośród życiowych burz nie powinniśmy bać się oddać ster Bogu, ster naszej łodzi. Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, ale On zawsze ma, Pan Bóg, szersze spojrzenie. No właśnie, święty Józef jest tutaj dla nas takim Takim przykładem. No, zobaczmy właściwie tę jego historię, ile tam jest też e, tej słabości. No, najpierw ten błąd przy rozeznawaniu, czy, czy on sobie później tego nie wyrzucał, że chciał jednak oddalić Maryję, czy nie oskarżał samego siebie. Nawet jeżeli nie oskarżał, no to zły duch mógł mu takie pokusy podsuwać. Zobacz, e, no, chciałeś zmarnować wszystko, chciałeś e, popełnić tak, taką złą decyzję, e, no gdyby, gdyby Józef ciągle się z tym jakoś nie mógł pogodzić, no to myślę, że trudno byłoby mu żyć jakoś twórczo, normalnie. Później e, e, przyjście do Betlejem. Nie znalazł, Józef nie znalazł miejsca w gospodzie. Mat Maria rodziła w stajence, prawda, w miejscu dla zwierząt. Czy też Józef jakoś nie mógł nie mógł się winić, powiedzieć sobie, zobacz, jesteś nieudolny, nie znalazłeś tego miejsca, może gdybyś był bogatszy, to byś kupił to miejsce, tak jesteś biedakiem, jesteś do niczego. No, to, takie wszystkie, to są bardzo ludzkie myśli, które produkujemy, prawda, w twojej głowie, albo zły duch jakoś nas nimi też dręczy, właśnie, żeby nie zaakceptować, tego, co słabe. Ale zobaczmy, że to właśnie był Boży plan. Józef mógł sobie wyrzucać, że nie znalazł tego miejsca w gospodzie, ale to był Boży plan. Syn Boży miał przyjść na świat w takim miejscu, między zwierzętami, właśnie w gospodzie. A czasami też małżonkowie nie rozumieją jakoś słabości swoich mężów. Też ich później nazywają nieudacznikami kiedy coś im się nie uda, no, pełnią wtedy jednak e, pełnią wtedy takie złe, złe dzieło, dzieło oskarżyciela, dzieło oddają się na służbę nieświadomie jednak złemu duchowi, który zaciera ręce. Właśnie o to mi chodziło, prawda? tak sobie mówi, żebyście się wzajemnie oskarżali, nie akceptowali swoich słabości, e, a przecież to może Pan Bóg realizuje teraz swój plan. Józef nie znalazł miejsca, bo nie miał znaleźć, bo, bo Syn Boży miał się urodzić w żłobku. Miał być położony na sianku, e, właśnie w żłobie. A czy też Józef nie mógł sobie wyrzucać tego, że, że te dzieci w Betlejem zostały zabite? Bo też mógł, mogła mu taka myśl do głowy przyjść, albo diabeł mógł mu podsunąć, że że gdzieś tam też jakaś część Jego winy w tym jest, że te dzieci zginęły, bo przecież no, gdyby może gdzie indziej byli, gdyby, gdyby może to wszystko się inaczej ułożyło, czy, czy te dzieci musiały umrzeć. No ale to też był Boży plan. To wszystko Pan Bóg dopuścił yy, i, no, i tak, tak po prostu się stało. Yy, Święty Józef umiał przyjąć jakąś historię, którą Pan Bóg tworzył. On ją realizował. Te sny mu podpowiadały. Mimo, że był w nocy. To była noc. Kiedy wyszli z Betlejem, kiedy uciekali do Egiptu, to była noc. Oni nie wiedzieli, co ich tam spotka. Właściwie Ewangelia nic nie pisze o tym okresie. Nie wiemy, jak oni tam żyli. No, mieli jakieś zasoby na pewno od tych mędrców, którzy dali im Złoto, kadzidło i mirle, więc coś na start mieli, nie wiemy, jak tego dużo było, ale jakoś tam swoje życie mogli na nowo zacząć. Papież nazywa świętego Józefa ojcem przyjmującym. Józef przyjął Maryję, nie stawiając jakichś warunków, ufa słowom Anioła, we śnie przyjął te słowa. Jawi się jako mężczyzna okazujący szacunek, delikatny. Opowiada, który opowiada się za reputacją, godnością i życiem, i życiem. Um, przyjmuje. I papież pisze tak. Wiele razy zachodzą w naszym życiu wydarzenia, których znaczenia nie rozumiemy. Naszą pierwszą reakcją jest często rozczarowanie i bunt. Józef odkłada na bok swoje rozumowanie, aby uczynić miejsce dla tego, co się dzieje. Choć może mu to zdawać tajemnicze, akceptuje, przyjmuje. Bierze za to odpowiedzialność i godzi się ze swoją historią. Jeśli nie pogodzimy się z naszą historią, nie będziemy w stanie uczynić żadnego następnego kroku, ponieważ zawsze pozostaniemy zakładnikami naszych oczekiwań i wynikających z nich rozczarowań. Więc akceptacja siebie, aby umieć przyjąć innych, i akceptacja historii swojego życia, aby nie być zakładnikiem swoich oczekiwań i wynikających z nich może rozczarowań. Czy chcę być współpracownikiem Pana Boga, który czyni na ziemi swoje dzieła, właśnie jak czynił to przez Józefa. Czy chcę być no, y, tylko sługą innych ludzi. Tak zapytał kiedyś Jezus św. Franciszka za syżu. Komu chcesz służyć? Panu czy słudze? Jemu, czyli samemu Bogu, czy ziemskim Panu? I tutaj też był taki sen, ja Wam to może opowiem. Jako dwudziestoletni młodzieniec święty Franciszek wziął udział w wojnie Asyżu przeciwko Perugii. Dwa miasta walczyły. Wskutek klęski dostał się do niewoli, gdzie zaczyna się nawracać, jakoś przemieniać. Zostaje uwolniony po roku, ale po jakimś czasie odzyskuje równowagę i znowu wyrusza po zdobycie tytułu rycerskiego do Apulii. Podróż Franciszka została przerwana w mieście Spoleto. Święty Franciszek najął się na Giermka, jeszcze wtedy nie, nie święty. Najął się na Giermka, marzył o tym, by zostać rycerzem. Dotarł do Spoleto, tam zachorował. Nadal jednak marzył o kontynuowaniu podróży, aby być sławnym rycerzem u boku hrabiego Gentile. W pewnej nocy pogrążony w półśnie usłyszał głos pytający go. Komu lepiej służyć? Panu czy słudze? Franciszek odpowiedział. Panu. Dlaczego więc e, dla sługi opuszczasz Pana? Zapytał. Panie, co chcesz, abym uczynił? I właśnie po tym śnie wraca do asyżu. I zadajmy sobie już na koniec tej konferencji jakieś kilka pytań może na, do dalszej refleksji. Od czego muszę uciekać w swoim życiu? Aby i nie stracić Bożego życia? Do czego powinienem uciekać? Po drugie, czy chcę służyć Panu czy słudze? Może to jest jeszcze bardziej podstawowe nawet pytanie. Czy chcę służyć Panu czy słudze? Czy jestem gotów na ucieczkę od tego, co jest jakimś złem? Czy nawet uciekając, jednocześnie akceptuję historię mojego życia? Czy przyjmuję siebie z czułością. Te pytania zadajmy sami, sami sobie. Może prosimy Pana Boga o odpowiedź, o jego działanie teraz w tym, w tym czasie rekolekcji, w tym świętym czasie rekolekcji. Niech On do nas mówi, do naszego serca, byśmy jeszcze bardziej byli, e, żyli pełnią życia, pełnią daru z siebie. Udby e, się o to przedstawienictwo Świętego Józefa. Teraz ja poprowadzę taką krótką modlitwę. Rozpocznę modlitwą, którą, y, którą papież odmawia codziennie. Od y, ponad 40 lat. Odmawia ją codziennie po, po jutrzni, po swojej porannej modlitwie brewiarzowej. Jest ona zaczerpnięta z XIX-wiecznej francuskiej książeczki do nabożeństwa. Chwalebny patriarch o święty Józefie którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe. Spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją opiekę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić. Ukasz mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen.